Naszą gościnią będzie Alina Zajedacz, profesor, doktor, habilitowana z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wypowie się na temat, jak turystyka wpływa na lokalne społeczności. Oczywiście zapowiem konkurs do wygrania będzie jedna wyjściówka podwójna, także jeżeli szukacie inspiracji na weekend z drugą połówką, to zostańcie z nami. Prze za mikrofonem Michał Bagiński, a za na konsoli realizatorskiej Jonasz Mychuła. Wspomniany konkurs na jedną wejściówkę podwójną na koncert żywiołak 20-lecie w klubie Dwa Progi w najbliższą sobotę 11 kwietnia o godzinie 19:00 Żeby wygrać wyślijcie smsa o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi jak odnajdujecie się w skróconym tygodniu poświątecznym. SMSy y wysyłać numer 7148 koszt to złoty 23.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 Radioafera 98 i 60 megaherca. Jak turystyka wpływa na lokalne społeczności? O tym porozmawiamy z panią profesor dr habilitowaną Aliną Zajedacz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. To W takim razie zacznijmy od takiego pytania, jak pani profesor definiuje wpływ turystyki na lokalne społeczności? Czy jest on bardziej pozytywny czy negatywny? Oj, to bardzo trudno odpowiedzieć tak krótko na to pytanie, bo ten wpływ może być zarówno pozytywny, negatywny, jak też zupełnie neutralny. Zależy to od bardzo wielu uwarunkowań. Na przykład od intensywności turystyki. Czy mamy do czynienia z turystyką masową, czy raczej z turystami pionierami, którzy docierają do terenów, które nie są jeszcze zagospodarowane, są odkrywane. Kolejnym takim czynnikiem jest jest sposób zarządzania turystyką. Czy te zespoły, które tworzą plany, strategie rozwoju turystyki i mają wpływ na wdrażanie tych planów, czy uwzględniają tutaj jakość życia mieszkańców, nie tylko interesy turystów, ale właśnie ludności miejscowej. Bardzo istotny też jest dystans kulturowy między tym sposobem, bycia, życia, pewnym stylem, który niosą ze sobą turyści, a ludnością miejscową. Znaczenie też ma czas oddziaływania turystyki. Chociażby na przykładzie analizy rozwoju wielu miejscowości nadmorskich można wykazać, że pierwotnie wioski rybackie w miarę rozwoju turystyki stawały się właśnie takimi miasteczkami, czy wielkimi miastami turystycznymi. Można też zwrócić uwagę na Wpływ ekonomiczny turystyki na środowisko lokalne, mówimy tutaj tak żargonowo, destynacji turystycznych. Tutaj takim przykładem może być Zanzibar w czasie pandemii, gdzie nawet w czasie dużego zagrożenia zdrowia mieszkańców ten czynnik ekonomiczny powodował, że ta destynacja była otwarta, zdeterminowana co do wpływów z turystyki. Też znaczenie ma przestrzeń. Czasami się analizujemy właśnie takie problemy oddziaływania, przyglądamy się jednej formie turystyki i tutaj na przykład co do szlaków, tras turystycznych, gdybyśmy przyjęli wyprawę do Santiago de Compostela, takiej popularnej destynacji pielgrzymkowej, i jeśli wyruszamy z Poznania, co jest możliwe, to tutaj podróżując piechotą, z plecakiem, właściwie ten wpływ, który wybieramy, jest taki znikomy. Ale jeśli już docieramy do samego Santiago i widzimy, co dzieje się w tym mieście, to tamte oddziaływania są bardzo silnie odczuwane ze strony mieszkańców. Z jednej strony na plus, bo turystyka generuje bardzo duże dochody, Natomiast z drugiej strony na minus, bo ta bańka turystyczna, która jest w centrum miasta, wypycha mieszkańców na peryferia i tutaj rodzi się rzeczywiście bardzo dużo problemów. Także nie ma jednej odpowiedzi krótkiej na to pytanie, bo te oddziaływania są bardzo złożone i efekty mogą być pozytywne, negatywne, a mogą być zupełnie neutralne. To właśnie teraz chciałbym tak na temat tych korzyści bądź tych antykorzyści ekonomicznych, bo właśnie w tych dużych miastach, gdzie no nie jest, turystyka nie gra pierwszych skrzypiec, to tak przychodzi mi na myśl, że myślę, że nie skłamie mówiąc, niedawno w Barcelonie były strajki właśnie na temat tego, że ta turystyka i wykupowanie tych mieszkań przez i przekształcanie ich na jakieś tam apartamenty, na wynajem wpływa negatywnie na ceny i przez to mieszkańcy nie mogą kupować. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że te mniejsze, mniejsze miasteczka, mniejsze wioski, gdzie tam turystyka jest głównym napływem do budżetu, to skąd tam jest niechęć tych rdzennych mieszkańców? Myślę, że te czynniki, które mówią o niechęci, konfliktach, czy takie sytuacje, że mieszkańcy wywieszają transparenty i turyści do domu, czy tak jak w Barcelonie była akcja, że strzelali z pistoletów na wodę do turystów w kawiarenkach otwartych, to chyba nie ma znaczenia, czy to jest duże miasto, czy, czy mniejsze miejscowości, bo mechanizmy są podobne. Myślę, że takich głównych przyczyn, takich antagonizmów, konfliktów na pewno należy wzrost cen. I to widać i w wykupie mieszkań na krótki wynajem, Airbnb czy inne tego typu platformy, które oferują wynajem mieszkań, domów i różnych innych y, możliwości, ale też w ogóle, jeśli rozwija się turystyka, to to powoduje wzrost cen gruntów, usług i tak dalej. Czyli tutaj mieszkańcy doświadczają tych trudności, natomiast jeśli nie pracują w turystyce to ich ceny i ich wynagrodzenia nie rosną tak proporcjonalnie, więc to jest duży problem, nie tylko Barcelona, nie tylko Wenecja. Niedawno byłam w Albanii, w Korczy, czyli to nie jest na wybrzeżu, w Głębi, i tam po pandemii mieszkańcy mówili, że właśnie w czasie pandemii wiele osób odkryło ciekawe bardzo miejsca, staje się... Albania coraz bardziej modna i cyfrowi nomadzi, nie tylko turyści zaczynają kupować tam właśnie mieszkania i to powoduje, że te ceny no, idą w górę i mieszkania dla mieszkańców nie są zawsze osiągalne. To rodzi bardzo duże konflikty, ale oprócz tego czynnika jakby cenowego także tym źródłem zapalnym takich trudnych sytuacji mogą być zachowania turystów, czyli to, że nie respektują lokalnych wartości. Yy, także poczucie rozżalenia ze strony mieszkańców, którzy obserwują, jak wypoczywają sobie turyści, na co sobie mogą pozwolić a jak wygląda ich życie, to to porównanie też może powodować, że rodzi się pewien bunt. Natomiast z drugiej strony nie zawsze ci, którzy obserwują turystów, zdają sobie sprawę z tego, że być może przez cały rok musieli pracować na to, żeby przez tydzień czy przez dwa spędzić w ten sposób wakacje. Także tych źródeł konfliktów jest wiele, ale myślę, że ten czynnik cenowy należy do głównych. A właśnie wspomniała pani profesor, że na przykład turyści nie do końca mogą respektować kultury. Czy to znaczy, że ten turystyka wywiera tylko negatywny wpływ na kulturę i tożsamość lokalnych mieszkańców? Czy na przykład jest szansa, żeby w ten sposób ją jakoś tak poszerzać, w sensie, że udostępniać i żeby większe grono po prostu na przykład jakichś rdzennych mieszkańców i kulturę właśnie danego miejsca, albo czy z drugiej strony to właśnie jest negatywne i wpływa na komercjalizację po prostu tych, tych lokalnych tradycji i wartości. Mhm. Tak, oczywiście. Turystyka może przyczyniać się do komercjalizacji, czyli wiele produktów jest na sprzedaż, wiele wydarzeń, nawet takich, które mają ogromne znaczenie w kulturze, jak przykład obrządki różnego rodzaju religijne, które mogą być przedstawiane na zasadzie inscenizacji, więc ta komercjalizacja, utowarowienie kultury jak najbardziej ma miejsce, coraz trudniej jest o autentyczność, tak? Co jest produktem turystycznym, a co jest tą częścią autentycznej kultury danej społeczności, przy czym to też jest złożone, bo nie możemy oczekiwać, że kultury będą stały w miejscu i w tych atrakcyjnych regionach, tak? Pojawią się takie naturalne skanseny, bo każde społeczności rozwijają się, nie tylko turystyka powoduje pewną unifikację, ale też internet, tak? Tak, to wszystko, co dzieje się w życiu y, społecznym, w tym, w tym gospodarczym. Także może tutaj być wiele negatywnych konsekwencji, ale też w sferze kulturowej mogą być pozytywne, bo rozwój turystyki może zachęcać do kultywowania tradycji, tożsamości, może dostarczać środków na ochronę dziedzictwa czy kulturowego, materialnego, niematerialnego, także tutaj też jest bardzo wiele przykładów i teraz przychodzi mi na myśl bardzo ciekawe miejsce, jakiś czas Temu byliśmy na seminarium terenowym w Ruandzie, gdzie jest Park Narodowy Akagera. Ten niewielki kraj ma bardzo dużą gęstość zaludnienia i wiele problemów społecznych, ekonomicznych. Natomiast ten teren jest wydzielony i chroniony w formie Parku Narodowego bo ludzie tam mają pracę, szczególnie ludzie młodzi, mogą przygotowywać wyprawy, jest tam taki specjalny program dla przewodników, także ukierunkowany na ich edukację, języków obcych, przystosowania się właśnie do usług turystycznych i oprócz tej części przyrodniczej, także mają część kulturową, gdzie właśnie przybliżają tradycje te lokalne związki, Właśnie z tożsamością tego miejsca. Więc tutaj można wiele pozytywnych i negatywnych, wiele właśnie zależy od zarządzania turystyką, tak, czy zasady zrównoważonego rozwoju rzeczywiście są respektowane nie tylko w planach, ale też na etapie wdrożenia, gdzie... Mm, brane są pod uwagę interesy różnych grup, nie tylko branży turystycznej, nie tylko ta, ten czynnik ekonomiczny, ale także jakość życia ludności miejscowej i oczywiście także ochrona zasobów przyrodniczych i, i zasobów kulturowych. To jeszcze na tak sam koniec, gdyby pani profesor może mogła wskazać te takie najważniejsze. Gorsze błędy, który, którzy, które turyści mogą popełnić, żebyśmy mogli je na przyszłość eliminować. To co pani profesor by tak wskazała jako ten główny, główna najgorsza rzecz, którą turyści popełniają? Myślę, że to, co jest w skali możliwości pojedynczego człowieka, tak? bo nie mówimy tutaj o branży turystycznej i, i takich działaniach związanych z infrastrukturą, transportem, a jeśli mamy na myśli danego człowieka, który wyjeżdża, przede wszystkim, aby uniknąć błędów, potrzebne jest przygotowanie odpowiednie do podróży. Czyli jak najwięcej, abyśmy się dowiedzieli, wiedzieli właśnie o lokalnych warunkach, o wartościach, zasadach zachowania w danym miejscu, także w zakresie środowiska przyrodniczego. Tutaj z kolei przychodzi mi na myśl północna część albo bardzo południowa część naszego globu, czyli tereny polarne, gdzie pojawia się moda. Ona też jest związana z tym, że te tereny trudno dostępne w wyniku zmian klimatu, ale też przystosowywania się człowieka do bycia w warunkach ekstremalnych są coraz bardziej osiągalne i na przykład promy, które przybijają do Brien na Svalbardzie to jest kilka tysięcy 90 tysięcy osób w zeszłym roku, taka to jest mniej więcej wielkość w stosunku do małych miejscowości 2-3 tysięcy mieszkańców. Więc jeśli o tym wiemy, możemy się jeszcze raz zastanowić, czy ABY chce brać udział w takiej wyprawie. Tak? Co ona dla mnie wniesie, ale jakie skutki? może wnieść w środowisku przyrodniczym, kulturowym, więc aby tych błędów nie popełniać, myślę, że taka refleksja na początku dotycząca właśnie zmian, które mogą być spowodowane tym naszym śladem węglowym, który zostawiamy w czasie podróży i jak najlepsze przygotowanie przed podróżą, żeby nie ingerować, żeby dostarczać więcej tych pozytywnych, konsekwencji, które mogą być związane z rozwojem turystyki, a nie generować właśnie konfliktów czy, czy szkód w środowisku przyrodniczym. Bardzo dziękuję za, w imieniu swoim słuchaczy, bo to na pewno warto teraz przy najbliższej podróży wziąć pod uwagę pani profesor Radę. I bardzo dziękuję za rozmowę. Mo Jeśli można, jeszcze właśnie, bo dziś planujemy wycieczkę i to też nawiązuje do ostatniego pytania. Bądź turystą w swoim mieście. <głos》> to także jest sposób. Czasami wyjeżdżamy bardzo daleko, natomiast blisko też są fajne atrakcje, można spędzić czas aktywnie, także to także jest dobra propozycja na to, żeby bardziej świadomie podróżować, odkrywać i także dbać o swoją rekreację. I tym właśnie pozytywnym akcentem bardzo pani profesor, dziękuję. Moim i waszym gościem była pani profesor doktor habilitowana Alina Zajedacz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeszcze raz, bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.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 Chcę wrócić do torebki, zapakuj mnie na skrocie i 6 Jak co czwartek o 16.30 pochylamy się nad strukturami Unii Europejskiej i nad rzeczami, które możliwe, że nie wiedzieliście, że są realizowane właśnie w Unii. Materiały z cyklu Zrozumieć Europę zostały wyprodukowane przez Parlament Europejski i są jego własnością. Kiedy w jakimś państwie dochodzi do klęski żywiołowej Unia okazuje mu solidarność i oferuje praktyczne wsparcie. Jednym z najważniejszych narzędzi, które temu służą, jest Fundusz Solidarności Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy mu się z bliska. Fundusz Solidarności utworzono w 2002 roku, po tym jak Europę Środkową spustoszyły powodzie. Władze państw Unii doszły wtedy do wniosku, że w obliczu klęsk żywiołowych potrzebna jest szybka i niezawodna pomoc. Miały przy tym na myśli nie tylko wsparcie dla służb ratunkowych, ale też zastrzyk finansowy na naprawę podstawowej infrastruktury. Tak powstał Fundusz Solidarności. Działa on w następujący sposób, kiedy kraj lub region dotyka klęska żywiołowa np. powódź, gwałtowne burze, trzęsienie ziemi lub erupcja wulkanu jego władze mają 12 tygodni by złożyć wniosek o pomoc unijną. Muszą przedstawić szacunkową wartość szkód i dane pokazujące skalę klęski oraz szczegółowo opisać pilne działania na które potrzebują wsparcia. Potem wniosek ocenia Komisja Europejska. Sprawdza ona, czy dana sytuacja kwalifikuje się do uruchomienia funduszu i ocenia, które działania można wesprzeć z jego środków. Następnie komisja proponuje pakiet pomocy, który muszą zatwierdzić zarówno Parlament Europejski, jak i państwa Unii. Po tym jak wyrażą one zgodę na wypłatę środków Pieniądze trafiają do beneficjentów Aby umożliwić im rozpoczęcie odbudowy Niestety fundusz wciąż nie działa do końca tak jak powinien Kilka krajów, które kwalifikują się do otrzymania pomocy Nadal czeka na wypłatę środków Opóźnia to odbudowę zniszczonych terenów Wiele osób twierdzi, że procedury są zbyt powolne i złożone, a wypłaty należy przyspieszyć. Parlament Europejski pomaga gwarantować sprawiedliwe, skuteczne i elastyczne funkcjonowanie Funduszu Solidarności. Jako współprawodawca i jeden z organów władzy budżetowej Unii musi wyrazić zgodę, zanim z funduszu zostaną wypłacone jakiekolwiek pieniądze. Posłowie przyglądają się też temu, jak wydawane są środki, nawołują do uproszczenia i przyspieszania procedur oraz pracują nad tym, aby pomoc bezzwłocznie docierała do poszkodowanych. Środki z Funduszu Solidarności pochodzą bezpośrednio z budżetu Unii. Każdego roku Unia odkłada na sytuacje nadzwyczajne ponad miliard euro. Kwota ta jest jednak elastyczna. Jeżeli wystąpią wyjątkowo dotkliwe klęski żywiołowe, można sięgnąć po niewykorzystane środki z poprzednich lat. Unia może również zwiększyć tę kwotę, zmieniając budżet. Zgodę na to muszą jednak wyrazić parlament i państwa członkowskie. Od 2002 roku z Funduszu Solidarności wypłacono łącznie prawie 9 miliardów euro. Trafiły one do 24 krajów Unii, Wielkiej Brytanii oraz krajów kandydujących, takich jak Albania, Czarnogóra i Serbia. Zobaczmy teraz, jak fundusz odbudowy działa w praktyce. W 2021 roku Niemcy nawiedziły niszczycielskie powodzie. Była to jedna z najpoważniejszych klęsk żywiołowych w historii kraju. Życie straciło co najmniej 196 osób, a szkody liczono w miliardach euro. Niemcy otrzymały wtedy z funduszu 600 milionów euro na odbudowę. Z kolei w 2025 roku parlament zgodził się też, by ponad miliard euro pomocy z funduszu Solidarności trafiło do Hiszpanii i Francji. Miało to związek z dwiema katastrofami naturalnymi – Najpierw w październiku 2024 roku powodzie spustoszyły hiszpańską Walencję. Środki z funduszu przeznaczono na uporządkowanie zniszczonych terenów oraz naprawę dróg, sieci energetycznych i infrastruktury wodnej. Niedługo po tej katastrofie potężne cyklony uderzyły w majotę i Réunion, francuskie terytoria zamorskie. Pieniądze unijne pomogły przywrócić podstawowe usługi, w tym dostawy energii i wody oraz wznowić pracę placówek opieki zdrowotnej i szkół. W kwietniu 2020 roku podczas pandemii koronawirusa Unia zgodziła się, by środki z Funduszu Solidarności wypłacano też w przypadku poważnych stanów zagrożenia zdrowia publicznego. Działania, które finansuje Unia to między innymi pomoc ludności w trakcie kryzysów zdrowotnych oraz walka z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. Wszystkie te przykłady dobrze pokazują, jak w praktyce wygląda Unijna Solidarność. Kraje europejskie pomagają sobie w odbudowie i podnoszeniu się po klęskach żywiołowych. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.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 Jeżeli szukacie pomysłów na sobotni wieczór, no to mam y, dla Was do... Żebyście wygrali... Kon, y, przepraszam. Żebyście wygrali jedną wyjściówkę podwójną na koncert 20 dwudziestolecie w klubie Dwa Progi właśnie w najbliższą sobotę o godzinie 19:00. Żeby wygrać wyślijcie SMS-a o treści afera, Wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi, jak odnajdujecie się w skróconym tygodniu poświętecznym. SMS-y wysyłajcie numer 7 148, koszt to złoty 23 z wliczonym watem. We własnym cieniu znowu chowam się. Nie jestem sobą, przecież dobrze wiesz. Chłód z moich oczu bije, mrozi krew. Ty tylko patrzysz i oddasz się. tegoroczni maturzyści niech zrobią teraz głośniej, ponieważ już za tydzień o godzinie 9 ruszają drzwi otwarte na Politechnice poznańskiej potwają one do godziny 15 w centrum wykładowym e, i tam na Was czeka ponad 30 kół naukowych, 70 ponad laboratoriów, inspirujące wykłady oraz konkursy i stoiska z niespodziankami. Także jeżeli rozważacie e, studia na Politechnice, no to może warto się wybrać. Natomiast e, ważne jest do wspomnienia to, że obowiązują zapisy na laboratoria, na ich zwiedzanie, gdyż no, cieszy się to ogromnym zainteresowaniem, jak przekonują prowadzący. Wstęp jest wolny na całą resztę wydarzenia, a więcej informacji znajdziecie na stronie put.poznan.pl Powiedz coś zabawnego Coś, co pusta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 Jak, jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak piek, jak pies, jak Jeżeli szukacie na, na to, żeby naszą audycję... Naszą audycję mieć w tramwaju, bo się chcecie wybrać gdzieś wieczorem, no to mamy dla Was taką propozycję, koncert, spotkanie z twórczością Agnieszki Osieckiej. Moje pismo gra i śpiewa, moje pismo łzy wylewa. Takie wydarzenie odbędzie się o godzinie 18.00, dziś w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie amus.edu.pl Alter. Whoa! Mamy 16.57, czas na serwis informacyjny. zapraszam, czeski przewoźnik RegioJet wycofuje się z Polski. Swoją decyzję spółka tłumaczy brakiem jej zdaniem uczciwej konkurencji. W przekazanym komunikacie firma opisała m.in. okoliczności, w jakich nie udało się jej nabyć zajezdni w Warszawie. Według relacji rzecznika prasowego spółki RegioJet wygrał aukcję, ale do dziś działka nie została im przekazana. Ponadto, zdaniem czeskiego przewoźnika, jedna z polskich spółek kolejowych tak bardzo obniżyła ceny na przejazdy swoimi liniami, że Czesi nie mieli szans zaistnieć na polskim rynku. Spółka zapowiedziała, że obsługa połączeń kolejowych zostanie zakończona 3 maja. Pasażerowie, którzy mają wykupione bilety na pociąg zaplanowany po tej dacie, mają otrzymać zwrot pieniędzy oraz dodatkową rekompensatę. Radio Afera, lokalne źródło informacji. Miasto Poznań z rekordowym unijnym dofinansowaniem. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu na inwestycje w stolice Wielkopolski aż 51 milionów złotych. Z przekazanych pieniędzy mają zostać zrewitalizowane dwie miejskie przestrzenie. Pierwsza z nich to zajezdnia przy ulicy. Madalińskiego na Wildzie, która zmieni się w nowoczesne centrum kulturalno-społeczne oraz Muzeum Komunikacji. Drugi obiekt to Park Wilsona na Łazarzu. Odnawiana zostanie muszla koncertowa oraz fontanna, tworząc tym samym jeszcze lepsze warunki do organizowania wydarzeń artystycznych i wypoczynków w sercu miasta. To organizują studenci. Już 14 i 15 kwietnia odbędzie się kolejna edycja Wampiriady. Jest to ogólnopolski projekt realizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów na uczelniach w całym kraju. Podczas Wampiriady chętnie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 w edycji Wampir krew oddało aż 61 osób, co pozwoliło zebrać prawie 27 tysięcy litrów krwi. Dodatkowo 13 osób zapisało się do bazy dawców szpiku, a łącznie 90 osób trafiło do krwiobusa. Czy można zobaczyć świat z perspektywy lecącego bociana? Dzięki zastosowaniu miniaturowych kamer, badacze po raz pierwszy uzyskali bezpośredni zapis ich podróży przez trzy kontynenty. O tym, ilu bocianom zamontowano nadajniki, mówi dyrektor katedry zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor dr. Habilitowany Piotr Tryjanowski. Wygląda jak szybowiec, tylko musi się wzbić. To znaczy, szybowiec jest rozciągany przez inny samolot. Bocian musi to wysokim kosztem energetycznym zrobić. Później rozkłada skrzydła i szybuje ile może. Co oznacza, że. Jeśli leci lotem szybowcowym, to musi się przemieszczać w możliwie tani sposób, korzystając z ciepłych kominów, czyli unika wszystkich przelotów nad dużymi taflami wody. Kamery to kolejny krok po dalajnikach GPS, które od lat wykorzystywane są do śledzenia tras migracyjnych. Zdjęcia i nagrania wideo pozwalają identyfikować konkretne zagrożenia dla ptaków.